Witam Panią z Panią Skarbnik, Pana Burmistrza, Witam Panie, Panów Radnych i oczywiście Panów. Na podstawie ustawie obecności z kworum. forum porządek obrad przy 72 sesji Rady Miejskiej w Towarach na 12 sierpnia 2014 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy Otwarcie sesji. Punkt Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowar z działalności między sesjami. Punkt czwarty. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt 5. Informacja przedstawiciela Gminy Kowarów w związku z gminem Kowarowskim. Punkt 6. Pytania, interpelacja pytania, interpelacje. Punkt siódmy Sprawy różne. Punkt ósmy Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w nieodpłatne użytkowanie w trybie bezprzetargowym na rzecz stacji sportu zimowych w Kowary, o celu realizacji inwestycji. Punkt dziewiąty. Zamknięcie. do punktu 6 no, względu na to że chciałbym dążyć do pracy na oczy na, na punkt 6 do punktu 7 do 8 żebyśmy rozpatrzyli wcześniej projektą uchwały Dziękuję, proszę Pan Burmistrz Panie Przewodniczący komisji... Przeczytam porządek obrad. Nie, tam, nie. A, nie Jeszcze się. Nie nie. nie, nie. Erezyuta... Czy się wstrzymałeś? Nie, przepraszam bardzo. Myślałem, że wszyscy podnieśli. Kto jest za? Jeszcze raz poproszę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Eه, przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy: otwarcie sesji. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad. Proszę o do na działalności między sesjami czwarty informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty. Informacja przedstawiciela Gminy Kowalów Związku Gminy Kartonowskich. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiących własność gminy i nieodpłatne użytkowanie w bez przetargowym na rzecz stacji sportu zimowych i parałatniarstwa. Proponuję, żeby to było 6a, 6b, żeby był projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok. Punkt 7. Y, pytania, interpelacje. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Proszę o tego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego które jest sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary Działalności Między Sesjami? Proszę bardzo Pana Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji był pan obecny. Poruszałem temat <coughs> modernizacji Stadionu Miejskiego i 29 lipca odbyło się spotkanie z Inspektorem nadzorującym remont trybun na Stadionie Miejskim. E, tutaj jest informacja, że Inspektor zapewnił, że prace wykonywane są zgodnie z projektem i według harmonogramu. E, ja poruszyłem temat na ostatniej sesji odnośnie tego, że takie są przynajmniej moje wiadomości że zgodnie z projektem powinno być robione z prefabrykatów cała ta trybuna powinna być wykonana, a z tego co wiem, to obecnie wykonawca jest to zamieniony i będzie wykonywał to w drodze wielewki, nie wiem jak to nazwać. I jak to się ma do kosztów tych prefabrykatów, a kosztów wylewki, które jest obecnie robione. ogólnie gmina może zrezygnować i skrócić ten okres, który jest tutaj w uchwale zawarty jako 30 lat, czy może będzie tak skonstruowana, że ze względu na, na to, co się będzie działo w stacji inwestycji, stacji sportów, zimowych i miasta. W momencie, kiedy spółka nie przystąpiła do, do, do, do, do, do zrealizowania tego projektu, no to wtedy by była podstawa prawna do tego, żeby rozwiązać tę umowę. Ja to to tak, jest tak nie, szerokie. parę razy usłyszałem użyczenie. Uży proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby dodać? Proszę bardzo, byś. Nie chciałem tak, <grym> bo mam podjąć uchwały dotyczącą nieodpłatnego użytkowania tutaj tych gruntów. Chciałem zażądać, żeby się do, do, do małej tej nie została włączona matka. To powinna być matka graficzna przez te który ich nie nie otrzymał, uważam, że każdy radny powinien otrzymać taką mapkę do uchwały. Druga sprawa, czy yy, wiadomo ile to jest z na dzień dzisiejszy? No po jest zapisana każda... To Nie, nie, no, po te wszystkie obiekty usiedzkowe, które wyszły dosyć jak? 50,9. 50,9. Chciałem się zapytać, bo tak samo to jak Pan wspomniał wcześniej jest tutaj określenie nieodpłatne użytkowanie. Jak mamy to rozumieć te nieodpłatne użytkowanie? Mówimy nie, nieodpłatne przekazanie gruntów i tak dalej rozumiem, a nieodpłatne użytkowanie to dla świadczy o tym, że powiedzmy grunty te będą przez 30 lat powiedzmy wykorzystywane przez inwestora a nie będzie za nie płacił podatek, tak przynajmniej można z tego yy, zrozumieć. Nie, nie, nie, nie. od nas, czy będzie płaciła tylko podatek zgodnie z ustawą podatkową. Bo moje zjeść nie, bo ja pamiętam, bo rozwiał wszelkie moje wątpliwości. Ja mam takie pytanie, tylko żeby ta że chwała, już tego nie będzie dotyczyć, to jest może daleko idące moje pytanie. Co w momencie, kiedy, powiem, że wnosimy teraz te ziemię w to użytkowanie bezpłatne? Wnosimy, znaczy dajemy w bezpłatne użytkowanie te grunty spółce. Jesteśmy dalej właścicielami tych gruntów, tak jak Pan powiedział. Czyli w momencie, jakby nie daj Boże spółka upadła, to te grunty wracają do miasta, jesteśmy dalej właścicielami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie możemy wybudować tam następnej fabryki, na przykład, bywam odprowadzić. By. Czyli wyraźnie jest zapis, na co jest przeznaczona, na co przeznaczone są. Czy ktoś ma jeszcze pytania odnośnie. Przepraszam bardzo. Płynie... Panie Romanie, przepraszam bardzo. Czy ktoś ma pytania odnośnie projektu uchwały? Ja jeszcze chciałem dodać, tak czy do. <śmiech> <śmiech> ale nie chodzi, żeby Pan. Nie chodzi, pytam, czy ma Pan pytania do projektu a, uchwały. Tak, czy to jest pisane 30 lat, a nie 25. Czy to było? <śmiech> A to pan powie, że zawsze zabrać, że nie Nie, no to jest pytanie nie to jest Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6b. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Proszę bardzo, Pan Profesor. Projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetowej w związku z tym, zwłaszcza nie niestety 5 minut przerwy. Abyśmy się udali do biura rady i jeszcze raz spróbowali przegłosować czy, czy ten projekt ustawy, czy to, co? Ja W związku z czym został zaopiniowany negatywnie, w związku ze zgłoszonym wnioskiem pana Przewodniczącego komisji, budżetu ogłaszam pięknie obrzęd. Wznam porządek obrad. w punkcie 6 d Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Proszę bardzo Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej. W związku z tym, że wczoraj Komisja Budżetowa złożyła wniosek, aby z działu 754 z Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony przeciwpożarowej kwotę tysiąca przesunąć na dział 701 na, na remonty mieszkań socjalnych i zastępczy właśnie do zespół. Ale z racji tego, że zmienia to treść uchwały, to w związku z tym wniosek będzie brzmiał następująco, aby kwotę z działu 754,5 tysiąca złotych z bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przesunąć na e, rezerwę ogólną do Urzędu Miasta. Proszę o przyjęcie takiego wniosku. Dziękuję bardzo. Pod głosowanie. Kto z państwa Planem jest za przyjęciem propozycji z tej zmiany, którą zaproponował Pan Przewodniczący komisji, że za głosowanie. Jednogłośnie. Jednogłośnie. W związku z tym nie ja bym bardzo prosił panią Agatę o przygotowanie tej zmiany. Ogłaszam 5 minut przed. Znawiam porządek obrad. Jesteśmy w punkcie 6b. Projekt w sprawie zmiany uchwały na Kowary na 2014 rok. Pani o bardzo proszę. Raz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 Z dniem podjęcia. Kto z Państwa, Panów Radnych, za przyjęciem uchwały? Proszę o tak ustawę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad. Jest to punkt pytania o interpelację. Proszę bardzo, Pan proszę. Ja mam taki burmistrz, dwa pytania do Pana. Pierwsze bez jest moje takie Ponieważ chyba 9 września będzie ogłoszony przetarg na Jeleni 14 i ciekawi mnie, co, co w związku z tym z mieszkańcami, czy budynek zostanie zbyty wraz z mieszkańcami. Jak to będzie wyglądać? Chciałbym ja od Pana usłyszeć, bo z tego co wiem, to Pani Dyrektor Zeski już chyba nie ma czasu na kwaterowanie tych pozostałych osób, bo też chyba nie ma środków na wyremontowanie tych mieszkań, dlatego chciałbym poznać Pana, pana zdanie Pana i uh -huh. Y, y, ostatnio Pan swoim zarządzeniem podniósł czynszy w kowarach, i tylko tu mam jedno takie zapytanie. Jakimi Pan się przesłankami kierował? Bo ja jestem w stanie zrozumieć podwyżkę, podwyżkę czynszów, no bo no, no z tego powinniśmy, jakby też remontować nasze lokale, które są w naszym zasobie komunalnym. tak? Ale jedyne co mnie ciekawi, bo ja rozumiem, że ta podwyżka poszła na otworzenie funduszów remontowych, na przykład w naszych wspólnotach. W tym momencie uważam, że te pieniądze pójdą na w cudzysłowie na przejedzenie przez administrację niestety nie zostaną w sposób pozytywny spożytkowane, a niestety nasze substancje z każdym rokiem ulegają coraz większej degradacji. Nie widać jakichś perspektyw na to, żeby jednak wyremontować te lokale. W moim przekonaniu naprawdę najwięcej, najwięcej że tak powiem, kosztów pożera w zesku jednak administracja. I nie wiem, czy ta podwyżka jest spowodowana tym, że faktycznie planujemy jakieś w następnym roku remonty naszych lokali czy po prostu jest to spowodowane, nie wiem, zapomnieniem dziury jest znowu w kosztach związanych z administracją, czy... Dla rodziny, która, dla, rodziny, dla, rodziny, dla, rodziny, dla rodziny, która jest trzy lub czteroosobowa zarabiając pewne, pewną kwotę pieniędzy, mając pewną kulę i wyliczone pieniądze od dziesiątego do dziesiątego lub od pierwszego do pierwszego, jest to dużo. nie mówimy o wszystkich składnikach, które są wpłacone w opłacie, które Ja mam nadzieję, że tam ktoś się kto odbiera Okna, drzwi, jakieś tam rzeczy, które leżą faktycznie po stronie zysku, będzie wymieniany dach. No to w tym momencie ten to 20% 20-30 zł w czynszu, bo nie mówię o tych wszystkich składach, bo faktycznie poniesie, bo będzie widział, że jakość się zmienia. I nie wiem, czy mamy jakąkolwiek pewność, że podnosząc znaczy te czynsze i tak już poszły, pójdą do góry czy mamy pewność faktycznie, że jak te czynsze wzrosną, czy w tym momencie faktycznie te lokale no, będą się zmieniać, będzie wzrastać jakość tych lokali, o których Pan mówi, że one są faktycznie w tragicznym stanie. tak? Dziękuję bardzo. Oh, uh -huh.